Zajął Twoje i moje miejsce. On nie znał grzechu, nie popełnił grzechu, w nim nie było grzechu. Ale była pełnia Bożego Gniewu. Ale tym razem ofiara była zupełnie inna niż ofiara w Starym Testamencie. W Starym Testamencie jest historia Eliaszu, który ściągnął ogień z nieba przed prorokami Bala. Odbudował ołtarz z dwunastu kamieni, symbolizujących dwanaście pokoleń, ułożył drwa, poćwiartował cielca i nakazał trzy razy zalać to wszystko wodą. Także to wszystko było nasiąknięte, przesiąknięte wodą. I wtedy zaczął się modlić i Bóg zesłał ogień, moi kochani. A ten strawił wszystko, nie tylko ofiarę, ale nawet te dwanaście kamieni zniknęło. Nic nie pozostało. To znaczy, że pod prawem sąd jest większy niż ofiara. Ale gdy Jezus wisił na krzyżu pod łaską dla mnie i dla ciebie, On pochłonął cały Boży sąd, całe przekleństwo, całe potępienie, cios za ciosem. Pochłonął to wszystko, po czym wrzasno wykonało się. Ani kropla nie pozostała. I wiecie co? Wciąż był żywy, ale sąd ustał. I wtedy po raz pierwszy spojrzał w górę i powiedział, Ojcze, nazwał Boga znowu Ojcem. Ojcze, Twoje ręce powierzam Ducha Mego. Opuścił głowę, tak przy okazji to był wrzask. Biblia mówi, że krzyczał donośnym głosem. Uniżył głowę, to jest potężne. I wykonał wydech uwolnił swojego ducha. Wtedy, po pochłonięciu sądu, ofiara pozostała. Pod łaską ofiara jest większa niż Boży sąd. Dawno temu, dawno temu, Kościele, miałem wizję w duchu co wydarzyło się na krzyżu. Nie ma nic bardziej realnego niż Duch. Lata temu widziałem w Duchu, ponieważ Duch jest bardziej prawdziwy niż rzeczy materialne. W Duchu Bóg wyprowadza wszystkie materialne rzeczy. Nic nie jest bardziej prawdziwy niż Duch. Gdy widzisz Jezusa wiszącego na krzyżu, nie widzisz, co tam się dzieje w duchu. I kiedy wiele lat temu modliłem się i zobaczyłem coś, jak nawałnicy cyklon zbierający się nad nim krążące chmury, wzrastające huragan, nagle to pękło nad jego głową i on zaczął to wszystko pochłaniać. I widziałem jak grzech, widziałem potępienie, widziałem przekleństwo, chorobę, jak to wszystko było wchłaniane przez Jezusa jak wir. I powiedziałem sobie wtedy, Chciałbym mieć pewnego dnia taką prezentację, wideo, by pokazać ludziom. Więc czekałem i czekałem i czekałem na kogoś innego, kto to zrobi. Film Pasja był najlepszym filmem, jaki kiedykolwiek zrobiono i nadal myślę, że jest najlepszy. Ale niestety po tym filmie spotkałem ludzi mówiących, to straszne, co ci ludzie zrobili Jezusowi, bo nie rozumieli, co wydarzyło się w duchu. Tam nie chodzi o to, co ludzie zrobili. On stał się naszym grzechem. Nie chodzi o to, żeby być Złym na Żydów. Żydzi, nie Żydzi, wszyscy jesteśmy grzesznikami. On przyszedł dla nas wszystkich. Wziął nasze grzechy i przybił do krzyża. Ludzie nie rozumieją. To okropne, co ci Rzymianie mu zrobili. I wtedy zrozumiałem, że nie wystarczy zobrazować filmu na temat Jezusa. Więc pewnego dnia rozmawiałem z Bogiem i poczułem, jak Bogu mieścił we mnie pragnienie wyprodukowania takiej wideoprezentacji. Powiedziałem Boże, daj mi możliwości, to tu zrobię. To było lata temu, zgadnijcie yes, co? Zapytałem tak. mojego zespołu, czy by się podjął wykonania tej prezentacji. I próbowali, najlepiej jak mogli, przenieść na obraz to, co widziałem w duchu. Oni próbowali, a ja ich odsyłałem, bo nie satysfakcjonowało mnie to. Próbowali, ja znowu odsyłałem. Myślę, że jeszcze nigdy nie odsyłałem ich tak wiele razy. Bo chciałem, żeby to było dokładnie to, co widziałem Nawet muzyka, nawet to, efekty to, specjalne, które miały miejsce podczas ukrzyżowania Jezusa Chciałem, żeby były dokładnie takie, jak widziałem w to w duchu W końcu przyszli do mnie, by to obejrzał i zaakceptował Chciałem tam nawet muzykę, bo słyszałem coś w rodzaju muzyki w duchu I oni mówią, pastorze, czy to jest to, pastorze? No, jeszcze kilka rzeczy można poprawić, ale musicie być miłosierni. Więc tak czy inaczej, doszliśmy w końcu do czegoś, co jest naprawdę bliskie tego, co widziałem w duchu. Jesteśmy gotowi po raz pierwszy. Jesteście pierwszymi, którzy to mogą zobaczyć. Usiądźcie i zobaczcie, co naprawdę wydarzyło się w ten dzień. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu. Od Boga z wyrazami miłości. To your hands, I commit my spirit. Chwała Panu. Moje marzenie się spełniło. Chcę, by świat to zobaczył. Wiecie, ktoś właśnie modli się o to, by zobaczyć to w duchu. Kochanie, wszystko, co on zrobił, jest ponieważ nas kocha. Diabeł chce, by Bóg objawił się w jakimś religijnym garniturze ale chrześcijaństwo nie jest religią. Jezus nie powiedział, przyszedłem dać wam religię. Przyszedłem dać wam zasady i reguły. Nie. Powiedział, przyszedłem dać wam życie i to życie w obfitości. Amen. Niektórzy ludzie nie są szczęśliwi, gdy nie mają krzyża albo nie noszą powrozów czy innych religijnych sideł, ale Jezus nie przyszedł, byśmy się skupiali na tych rzeczach. Przyszedł, by przynieść sprawiedliwość. Możesz być sprawiedliwy przez krew Chrystusa, nosząc po prostu koszulkę. On was kocha. I to była demonstracja Bożej miłości dla was. Ale wszystko, co On zrobił, nie będzie objawione, jeśli tego nie przyjmiesz. Bóg nigdy nie narzuca ci swojego przebaczenia. Bóg nie zmusza ci do swojej miłości. Bo nie wciska Ci na siłę zwycięstwa nad śmiercią. On niczego Ci nie narzuca, nawet jeśli nie chcesz tego, On Cię kocha, ponieważ szanuje Twój wolny wybór. Ale Kocha Cię i mówi, chodź do domu, chodź do domu po miłość, chodź do domu po przebaczenie, chodź do domu po zwycięstwo. Kimkolwiek jesteś i Ty oglądasz, Połóż zaufanie w Nim i w tym, co zrobił dla Ciebie. I pomóc się tą modlitwą ze mną. Zamknij oczy i powiedz to z głębi serca. Niebiański Ojcze, wierzę w Twoją miłość dla mnie. Kochasz mnie, nawet gdy ja się buntuję. Gdy odchodzę, nie dbam o Ciebie. Nadal mnie kochasz. Dziękuję Ci za Twój dar, Twojego Syna, mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za moje grzechy. Zajął moje miejsce, wziął mój sąd i umarł zamiast mnie. Ojcze, dziękuję Ci, że moje grzechy są przebaczone. Prawo całkowicie się wypełniło a diabeł jest pokonany. Ojcze, bądź wywyższony. Jezu, od dziś jesteś moim Panem na wieki. W imieniu Jezusa. Amen.